Bierzemy dwa obieramy mleko i nadziewamy na patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litramy schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i rozwiedamy. Kroimy i podsypujemy sosem z małym kuczaka, dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrażnie na czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do zał. Słuchaj dalej. Anusz Widelec. Przyda Ci się to w kuchni. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego smacznego podcastu Anusz Widelec noż Witelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Witamy serdecznie. Mam nadzieję, że przynajmniej ktoś się stęsnił za nami, bo... Dawno nas nie było, Jacek, prawda? Tak. Mhm. Dla przypomnienia, Jacek Kuchmist i Paweł Prokopowicz. Tak. Coraz więcej gości e, gości w naszym podcaście, ale myślę, że to dobrze, bo... Bardzo utwierdzamy, dobrze. Utwierdzamy się w tym, że robimy dobrą robotę i więcej jest takich pasjonatów e, robienia... Nie wiem co jem, czy robienie jedzenia samemu i to nas utwierdza w tym, że tylko, że my, my różnimy się tym od nich, że my nagrywamy dla Was i przybliżamy, szukamy wśród naszych znajomych ludzi, których spotkamy w życiu tych pasjonatów, czy nie pasjonatów ludzi, którzy szykują sobie jedzenie, a nie opierają się na gotowcach, które są wkładane do mikrofali. No i właśnie pokazujemy, że robiąc sami możemy otrzymać więcej, lepiej, smaczniej no i przede wszystkim zdrowiej, prawda? Tak. Bo o to nam chodzi. Tak. I wiesz co, Paweł, ja wysnułem taką, e, taką małą teorię, wiesz, że tak jak mówi się, e, dużo ludzi mówi, żeby na przykład nie oglądać telewizji albo nie tracić czasu na oglądanie telewizji ciurkiem. I, I ja już tutaj parę audycji słuchałem, to i to o dziwo ludzi, którzy na przykład zajmują się, e, mają coś wspólnego z e, nagrywaniem programów telewizyjnych, którzy nie oglądają telewizji, albo wiesz, albo na przykład nie mają telewizora, jest taka, jest taki miesięcznik kino i, i tam redaktorka, czy pani, nie wiem, czy redaktorka główna, czy pani spół, prowadzą, spół e, założycieli tej gazety, to ona mówi, że ona w ogóle nie ma e, telewizora i nie ogląda, czy nie ogląda telewizji w ogóle, tylko chodzi tam do kina, czy czyta książki. Tak w kuchni e, kiedyś to było, wiesz, to był, ja pamiętam czasy, lat, y, początek lat 90. czy 80., kiedy to był szał, a mam, na myśli, a mam na myśli kuchenki mikrofalowe, kiedy były przewożone, zwożone w zasadzie całymi ciężarówkami z, zach z zachodniej granicy. I wreszcie, gdy my nabyliśmy kuchenkę mikrofalową, w zasadzie to by, dopiero tutaj było w Anglii, to byliśmy hmm. przeszczęśliwi, korzystaliśmy z niej namiętnie ale po jakimś czasie przestaliśmy korzystać, a teraz w ogóle e, zrobiła... No nie ma jej, wyparowała. <śmiech> nie korzystamy w ogóle z mikrofali, wiesz. I, e, I w zasadzie mogę to z czystym sumieniem poradzić wszystkim, aby zrezygnowali z posiadania mikrofalówki, bo mikrofalówka ma zaletę tą, że podgrzewa danie jest ono ciepłe, ale przy okazji niszczy jej całkowicie strukturę i w zasadzie to jedzenie to już, jest, to już jest pasza bezwartościowa. To jest jakby takie troszeczkę oszukiwanie się. Dlatego jest to kwestia, jest to kwestia nastawienia się i pamięci o tym, że, że powiedzmy podgrzewanie potraw czy, w, czy w, na grillu, to jeżeli ktoś ma taki piekarnik z funkcją grilla, czy w piekarniku, czy na patelni, podlewając wodą w zależności od tego, jaka to potrawa jest, jest zdrowsze i lepsze dla nas. Pamiętajcie o tym. Dobrze, a dzisiaj szczerze mówiąc chcielibyśmy porozmawiać o zupach, bo były pytania, dlaczego zupy powinniśmy jeść i dlaczego, Jacku, co byś powiedział na ten temat? Ja dokładnie jeszcze tego nie rozszyfrowałem, dlaczego generalnie, zwłaszcza mężczyźni, powinni jeść zupę, czy mężczyźni lubią zupę, ale jest, są pewne prawdy takie niezaprzeczalne, że powiedzmy w sezonie letnim jemy jakieś chłodniki lub zup czy chłodniki czyli zupy na zimno lub jakieś tam sałatki a, a jesienią wybieramy zupy takie rozgrzewające na ciepło jemy bo jeden talerz taki to jest, wiesz, to jest bardzo skutecznie no podniesie tłuste, temperaturę bardziej, ciała Bardzo tak, pikantne które pobudzi, ci... tak, pobudzi krążenie mhm. zupy dają uczucie sytości Pamiętaj, że 2 litry wody dziennie trzeba minimum spożywać i zupa też zalicza się do tych płynów, które zliczamy w ciągu doby, także po prostu dobrze jest tą zupą rozpocząć obiad albo po prostu jeżeli nie jecie dwóch dań, to po prostu zwróćcie uwagę na zupę. Tak. No, uzupełniają niedobór energii, wiesz, są takie, wiesz, wzmacniają układ odpornościowy i pomagają przy mhm. swoich Przysposobić się, przepraszam, przy swojej, przysposobić się do walki, do walki z wirusami, bakteriami. Wiem, że w Polsce to co jakiś czas są jakieś takie epidemie, czy takie okresy podepidemiologiczne, że większa, duża ilość dzieci, czy osób choruje, ludzie wzajemnie zarażają się w środkach komunikacji miejskiej i, mhm. i czasami jest to problem, jeżeli ktoś po, kogoś to rozłoży i i nie jest to powiedzmy piątek, tylko poniedziałek czyli czy początek tygodnia, prawda? No tak i często się mówi, że rosół to jest taka zupa na, y, regeneracyjna dla osób chorych na przykład można się z tym spotkać i to faktycznie może coś w tym być że, że zupa to jest to danie, które jest zdrowe i nie powinniśmy od niego stronić absolutnie tym bardziej, że zup jest tysiące rodzajów i y, można na pewno przygotowywać te zupy rozmaite, nie powtarzać a zawsze zjeść coś smacznego Oczywiście, że tak i wydaje mi się, że zupa, ja do zupy podchodziłem troszeczkę z rezerwą, ale teraz zmieniam zdanie, jak zacząłem sam gotować i te zupy, które Wam przedstawiam czy przedstawiamy, okazuje się, że nie taki diabeł straszny i pamiętajcie, że zupa ma tą zaletę, że można ją powiedzmy w niedzielę ugotować taki rosół i ten rosół nam praktycznie może do czwartku przeżyć i będzie pa, później zamieni się na przykład w zupę pomidorową i będzie nas sycił i wbrew pozorom ten czas spędzony w ciągu tygodnia, kiedy jesteśmy zapracowani, nie będzie taki długi w tej kuchni po prostu. No to jest fakt, że, że jeżeli robisz rosół, to możesz go na przykład zamrozić część albo dwie porcje sobie zamrozić na dwie zupy, a jedną porcję wziąć, wziąć i zrobić z no na bieżące spożycie. Zupa ma też tą zaletę, że jeżeli domownicy przychodzą o różnych godzinach, to można tą zupę kilka razy w ciągu dnia jeden talerz, czy dwa talerze odgrzać i będzie w porządku. Natomiast drugie danie odgrzewane, no wiecie, odgrzewane kotlety, samo tak. to powiedzenie już mówi, że nie jest to nic nadzwyczaj dobrego. Okej, okay, mhm. no to... Ja jeszcze, wiesz co, jeszcze tylko o, o, a propos zupek powiem, że wiesz, bo mówią, że tam zupy, że na śmietanie jakieś tam ciężkie, tłuste, czy coś. No, praktyka mówi, że nie musi być zupa mm, zabielana, tak zwana. I ja powiem szczerze, że my ostatnio robiliśmy barszcz i Gabriel się podała w podała w pojemniczku jeszcze śmietanę, mówi, bo, no bo wiem, że zupy są takie zabielane śmietaną, ale nie chciałem tego robić, żeby cała zupa taka nie była i powiem Wam szczerze, że, że ja się przyzwyczaiłem i to wcale mi przeszkadza i wyobrażam sobie, że ktoś może po prostu nie dodawać do zupy śmietany. Poza tym, jeżeli ktoś lubi zagęścić, to my robimy coś takiego, że tak jak blenderem na przykład yy, troszeczkę pomiksujemy, i, i ona cała będzie po prostu w ten naturalny sposób się zgęstnieje. Nie miksujemy jej całej, mhm. nie całą miksujemy, tylko powiedzmy, wiesz, odławiamy dwie chochelki tego gęstego, to nam lekko stygnie, blenderem tak. to miksujemy i wlewamy z powrotem, lub na przykład mhm, lub na przykład dodajemy skórkę chleba, który którego sam pieczemy i wiemy, co to jest za chleb i ona się rozpuszcza i też powoduje takie, wiesz, zagętnienie tej zupy. Poza tym tak, jeszcze to, też... no dopatrzy... mhm, Dopatrzyłem się jeszcze jednej rzeczy. Tutaj jedna pani proponowała na przykład... Do... Tylko ja nie wiem, jak jest z tym serkiem topionym, jaki jest jego skład, ale mówi, że zamiast śmietany można użyć serka topionego. Dzięki temu nabierze ona wyjątkowego, niebanalnego smaku to już każdy no, musi sam. Można, ale to też trzeba by pewnie znać dokładnie ten serek, tak jak mówisz. Uh -huh. Ja nie, trenowa... nie trenowałem, nie, nie robiłem jeszcze takiego. To znaczy, wiesz, jadłem kiedyś taką zupę, ale to mówię, no nie mamy zaufania do tego serka tak do końca, bo, bo nie wiemy, co to jest, ale uh -huh. masz rację, na przykład ja na przykładzie naszego dziecka, to powiem, że robimy na przykład zupę pomidorową i tam jest marchewka, jest e, odrobina cebuli na przykład, w, tej, w tym wywarze i teraz tak. No dziecko nie zawsze chce zjeść te warzywa, jeżeli taką zupę zmiksujecie, tak jak ty powiedziałeś, te warzywa i dodacie je do zupy, to ona naturalnie się zagęści, a przy okazji nie wiadomo, co tam jest i takie dziecko nie będzie grymasiło, tylko ładnie sobie tą zupę zje. No i najważniejsze, jeszcze bym przypomniał, czy podkreślił to, co powiedziałeś wcześniej, że jeżeli gotujemy nawet powiedzmy z niedzielny wieczór, Poświęcimy na przygotowanie sobie potraw na następny tydzień i nagotujemy taki gar tego rosołu, to później można podlewać do mniejszych słoików, jako stygnie, czy do pojemników. No i, tak jak powiedziałeś, zamrozić, i później tylko dzień wcześniej wyłujemy z lodówki i mamy gotowy I mamy tą bazę, tak, a na tak. niej możemy zrobić kilkanaście różnych rozmaitych zup. A dzisiaj Jacek zaproponuje Wam przepis na zupę ogórkową. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Dobrze, więc to słuchajcie, podam składniki na początku i na końcu, bo takie były prośby, więc podaję szybciutko składniki. To jest tak, ziemniaki to jest około 4-5 takich średnich ziemniaków, ogórki kiszone 1 kg, marchewka 3 sztuki, pietruszka 1,5 sztuki, seller mały kawałek lub y, jedna czwarta z dużej takiej buli, takiej jak powiedzmy jak piłka do, do pi, piłki ręcznej. Jeden por, jedna cebula, koperek, majeranek, śmietana, sól, pieprz, liść laurowy. Jeden, ziele angielskie, dwa ziarenka, ja tak w przepisie jest dwa ziarenka, ale przemyciłem, bo ja lubię, więc przemyciłem, dorzuciłem jeszcze dwa, bo mi się wydawało, że te dwa ziarenka na takiej garzupy to trochę mało. Dobrze, ile, ile tej wody tam dajesz? Tak, wody to jest 2-3 litry, wiesz. Aha, czyli taka większa porcja, dobra. I teraz tak, to co żeśmy powiedzieli na początku, prostota wykonania takiej potrawy, woda 2-3 litry, nalana albo z filtra, albo no, a lepsza powiedzmy na przykład, ziele angielskie, dwie sztuki, liść laurowy, łyżeczka masła, warzywa, warzywa oczywiście wcześniej przygotowane, czyli obieramy, Myjemy i kroimy w takie. Można w, w, w, w, w, w, w, w, w słupki, ale my kroimy w kosteczkę, tak. Ewentualnie kostkę. możesz to uczyć na tarce, tak? Też na grubych oczkach? No ja myślę, że tak, jak ktoś lubi, nie. Jak ktoś lubi powiedzmy coś hmm. pogryźć sobie, to robi, niech robi w kosteczkę, a jak tak. Czyli po tak, jak lubisz, albo na zapałki, umy. albo w kosteczkę drobną, albo można to zrobić na na o grubych na tych oczkach. oczkach tak, na tych większych Ziemniaki oczkach, tak. Ziemniaki w kostkę? Tak, tak. Dobrze. I to gotujesz jak długo? Tylko teraz tak, to wszystkie warzywa, o których mówiłem, oprócz cebuli, bo cebulę ukroimy Tak, tak, tak. Cebulę ukroimy w kostkę i podsmażamy na oliwie i dodamy je później, po prostu jak już będą podsmażone. Jak warzywa będą miękkie, przepraszam, podsmażona cebula będzie, i jak warzywa będą miękkie, to wtedy dodajemy tą cebulę i dodajemy starte ogórki. Tak, ale to jest jeszcze tu jest bardzo ważna rzecz z tymi ogórkami. Dlaczego na, na końcu się je dodaje? Bo one mają kwas. I one mają kwas. I tak, dokładnie. By spowodowały, że ziemniaki by się nie ugotowały. Byłyby zawsze tłatne. I warzywa, I, prawda? Tak, tak, tak. I to jest bardzo istotne przy gotowaniu akurat tej zupy. Mhm. Dobrze, czyli I to też dotyczy kapuśniaku. Mhm. Czyli kwas powoduje, że nam nie mhm. zmiękną warzywa. Mhm. Dobra. I tak gotujemy to e, około 10 minut. Mhm. I później dodajemy sól, pieprz, majeranek, koperek. No i tą, o o, o o czym wcześniej mówiliśmy, łyżkę śpietany. Tak. Tutaj myślę, że koperek jest tą kluczową przyprawą, taką typowo polską i nadającą mhm. dodatkowy charakter w połączeniu z tymi ogórkami w tej zupie, prawda? Tak, tak, tak. Także mhm. naprawdę wiecie, ja byłem oszołomiony, jak ja to wszystko e, zrobiłem tutaj. E, ja byłem wykonawcą, Gabrysia mi podpowiadała co i jak mam robić, bo robiłem to pierwszy raz. Jak już to było skończone i Gabrysia mm -hmm. mówi i w pewnym momencie jak Gabrysia powiedziała no i teraz już zupa jest gotowa, no to ja byłem w szoku, kurczę, no przecież ja prawie nic nie zrobiłem. A zupa I już jest... Się sama jest... pyszna. Jeszcze <laughs> tak, zapytam Cię, bo nie uważałem na początku, czy tam był jakiś rosół? Czy jakiś bulion mięsny? Czy to tylko jest zupa Nie Nie, było. nie to no to mamy, popatrz, to było. popatrz, mamy wegetariańskie danie przy okazji. O kurczę, no nawet nie wiedziałem. Nie przygotowałem się z wegetarianizmu. Prawda? Czyli do, mm -hmm. dodamy na stronie do zakładki do tagu wegetariańskie, bo jest to danie zupełnie bez mięsa. Tak, tak. No i jeżeli nie dodamy śmietany, to będzie dla wegan też. No racja. Dobrze, jeżeli ktoś nie lubi ziemniaków, to można taką zupę zrobić przy użyciu ryżu. Tak jak do zupy dodaje się odrobinę ryżu i mamy tak, podobny a, efekt. tak albo takie są też takie kuleczki e, w sumie nie wiem z czego one są robione z jakichś takich cacierki e, takie, e, takie? nie, one są takie lekkie wiesz, coś podobne do chrupek tylko że w postaci kuleczek takie leciutkie wiesz. Mhm. ale ja to sprawdzę to przynajmniej w okazji to, to powiem co to jest i, okay. natomiast i... z ryżem już ma inny mhm. smak ta zupa ogórkowa i o. uważam, że taka naprawdę polska ogórkowa to jest właśnie z zimnekami no dobrze, no to jeszcze raz na koniec szybciutko podaję skład 2-3 mhm. litry wody, ziemniaki 4-5 sztuk, ogórki kiszone 1 kg, marchewka 3 sztuki pietruszka pietruszki 1,5 sztuki bo, bo to była akurat taka duża, wiesz, pietruszka, więc 1,5 sztuki seler mhm. mały lub 1,4 z dużego, tak jak mówiłem, 1 por 1 cebulaj, e, koperek, e, majeranek, śmietana sól, pieprz, liś laurowy ziele angielskie, dwa ziarenka i to wszystko ląduje w garku i mamy zupę. Ja jeszcze tak przypomniało mi się, wiesz, że ja chciałem powiedzieć, że to ja tą zupę, na tą zupę, są takie standardowe zupy, tak jak wiesz, wydaje mi się, że w kuchni polskiej większości, bez względu na, na miejsce, w którym mieszkamy, to są takie, wiesz, takie zupy standardowe, czyli na przykład właśnie ten chicken zup, tam, rosół, rosół. Y ta właśnie pomidorowa, pomidorowa ogórkowa, katak, mhm. żurek ewentualnie jeszcze też, ta. to są takie i, i ten, i barsz buraczkowa, barszcz czerwony, barsz czerwony ta, tak, to ta. są takie w zasadzie, można powiedzieć, że powtarzające się e, powtarzające typowe, się typowe menu. Polskie. polskie, tak mi się wydaje właśnie. Nie znam historii, ale tak to jest. Wiem, że no kiedyś dobra. w historii była taka cyganka, która, e, która robiła zupę na gwoździu, Także wiecie, to jest. O, ho, ho, ho. I teraz tak, mój drogi, po takiej zupie ty masz jakieś danie, które by pasowało tak. do tej zupy? Oczywiście. Ja mam danie, które by pasowało do Wielkanocy trochę już, bo hmm. powiem wam Jesteśmy. szczerze, że mhm. po raz pierwszy w życiu odważyłem się upiec domowy pasztet Sam samodzielnie od, od samego początku do końca. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja pamiętam, że myśmy odgrażali się, że będziemy mówić o takich trudnych potrawach i to jedną z nich jest właśnie pasztet. I ja powiem szczerze, nie robiłem, ale zrobię no to posłuchaj, tego, co z, opowie Paweł z dumą, i z dumą mogę się pochwalić, że pasztet wyszedł fantastyczny. Próbowaliśmy go dzisiaj już, bo robiliśmy go wczoraj mhm. i mogę polecić oczywiście w ciemno. No to jest taka jedna też z wielkanocnych potraw, które, które mogą się znaleźć na stole wielkanocnym. No, Pani domu może zabłysnąć. I, tak, i Aga powiedziała, że faktycznie smakuje jak u, no, u babci i potwierdzam, że y, babcia jej, o której byliśmy parę razy, y, o której jedliśmy ten pasztet, to smakował podobnie. O, to są powody do dumy, to gratuluję. Lub na przykład, jeżeli nasza żona jest parlamentarzystką europejską, lub pracuje w sekretariacie i przy, przyjedzie na święta wielkanocne, to my możemy zabłysnąć w kuchni, prezentując taki, taką właśnie potrawę, taki właśnie pasztet. No, no. słuchajcie, więc tak, yy, mięso trzeba najlepiej, żeby pasztet był dobry, wymieszać, czyli ja dodałem mięso z kurczaka, jednego całego, dodałem mięso yy, dodałem odrobinę boczku, czyli tak mięso z jednego kurczaka, traktujemy, że to jest około kilograma tego mięsa, zostanie nam z takiego półtora kilogramowego kurczaka, dodałem 20 deko boczku i dodałem 20 deko wątróbki z królika, którą kupiłem w sklepie. Dobrze, Pawełku, ale powiedz mi taką, powiedz mi taką rzecz. Kupiłeś tą kurę, czy tego kurczaka kupiłeś w sklepie i go tak rozebrałeś, czy, czy, czy to co gotowałeś? Kur y wszystko się gotuje. Czyli tak, kurczaka y podzieliłem na cztery części hmm? i gotowałem go tak jak na rosół. Eee, spryciarz, to wtedy miałeś tak. taki wywar już. I zostaje nam wywar oraz kurczak do obrania z tego mięsa. W uh -huh. drugim garnku, tak żeby właśnie rosół już został, tak. z którego możemy przygotować zupę. <grych> Zrobiłem tak, ugotowałem boczek, ten boczek pokroiłem na takie kawałki, no powiedzmy, żeby spo... 2-4 cm, żeby spokojnie można było to od czasu do czasu przemieszać i gotowałem boczek w drugim garnku około godziny. A dobrze, Paweł, a jeżeli ktoś e, nie ma takiego boczku w kawałku, tylko w plastrach, on by się też nadawał, czy raczej nie? To Musimy znaczy, pójść. Ja, ja kupiłem surowy zupełnie boczek i kupiłem hmm. 20 deko. No to, to, to były dwa takie grubsze plastry. Pokroiłem je w kawałki i gotowałem to. Okay. E, pod koniec gotowania tego boczku na jakieś 10 minut wrzuciłem umytą i też odrobinę pokrojoną w mniejsze kawałki tą wątróbkę wątróbki mhm. powiedziałbym, że można byłoby dać trochę więcej, czyli dajmy je 30 deko mhm. e, oczywiście do gotowania tego rosołu dodałem tak jak Ty mówiłeś sól, pieprz, ziele angielskie i liść laurowy dokładnie tak i teraz to mięso wyciągam w studze. Obieram ładnie kurczaka, samo mięso sobie oddzielam, kości się pozbywam. I teraz mielę to przez maszynkę. Tak samo ten boczek i tak samo y, tą wątróbkę. Aha! Mielę to przez maszynkę do, bardzo dokładnie, dwa, nawet trzy razy. Teraz I wyjdziecie tak. taka pasta, jakby, tak? Wyjdzie taka pasta. I teraz tak. Biorę jedną czerstwą bułkę, białą taką pszenną, mhm. żeby nie była razowa, tylko biała. Czyli Wrocławską może to być, na przykład. No, albo bagietka, albo kajzerka, biała bułeczka. I teraz biorę sobie chochelkę tego rosołu, wlewam do talerza, moczę tą bułkę. Moczę ją z jednej, z drugiej strony, z jednej, z drugiej strony, jakieś 20 minut, żeby sobie poleżała. Mhm. I tą bułkę wyciągam sobie. Odciskam w rękach bardzo dobrze, tak żeby pozostał mi sam miąż tej bułki, nasączony trochę tym smakiem z rosołu. Mhm. Odciskamy to mocno, bo jak będzie za dużo rosołu, to później ten pasztet będzie rozlazły, taki będzie rozlewający się. A tutaj musimy uzyskać masę, która będzie zwarta na końcu. Tą bułkę odciśniętą dodajemy do tego mielenia, też żeby ją zmielić przez maszynkę. To jest istotne. Niektórzy dodają cebuli do pasztetu. Ja tego nie robię. Można dodać czosnek. Można też dodać grzybki. I właśnie jak ja gotowałem tą wątróbkę i ten boczek, mm -hmm. to dodałem dwa suszone prawdziwki, które jeszcze miałem z poprzedniego sezonu. I gotowały się razem z tym mięsem. I również przemieliłem je. Aha. I teraz mamy już około, no powiedzmy, niecałe 1,5 kg tej masy takiej y, przemielonej. Do tego dodajemy koniecznie gałkę muszkatołową. Jedną całą gałkę starłem na bardzo drobnym tarle. Mam taką specjalną, bardzo małą tarkę do gałki muszkatołowej. Dodałem y, odrobinę białego pieprzu. Dosoliłem to trochę do smaku. Dodałem zioła, ja akurat użyłem odrobinę tymianku i ziół prowansalskich, ponieważ wiem, że zioła prowansalskie bardzo dobrze smakują z wątróbką No i generalnie z mięsem, także roztarłem w rękach około dwie łyżki ziół prowansalskich i dodałem do tej mojej masy I wbiłem dwa surowe jajka całe Te jajka też... Pozwolą, no podobnie jak robimy kotlety, żeby ta masa nam się skleiła I bardzo dokładnie to wyrabiałem sobie ręką w misce Przez jakieś 5 minut, żeby ta masa była naprawdę wymieszana dokładnie Żeby była gładka i jednolita Gdyby się wydawało, że ta masa wyszła nam za rzadka, można podsypać odrobinę bułki tartej mhm. Tak, żeby, żeby to zagęścić Masa mniej więcej powinna być taka jak hmm, może masa na kotlety mielone, albo jak farsz na pierogi taki mięsny mhm. I generalnie, właściwie tutaj wszystko już mamy jeżeli chodzi o ten pasztet gotowe i pozostaje nam tylko go upiec No i tutaj też jest kolejna sztuka Nagrzewamy piekarnik do 200 stopni Przygotowujemy dużą prostokątną blachę do ciasta Nalewamy do niej wrzątku, tak powiedzmy 2 trzecie wysokości i przygotowujemy foremkę keksową, taką w jakiej pieczemy chleb. Można albo użyć takiej właśnie silikonowej, albo ja użyłem metalowej, takiej, też nie I tutaj tak, na samo dno wykładamy tą foremkę papierem do pieczenia pergaminem, w brzegi smarujemy odrobinę olejem, i wykładamy tą masę, tak, jak. Robi się klops, czy tak jak nakładasz masę, jeżeli pieczesz ciasto czy tam chleb. Wykładasz, ładnie to wygładzasz i wkładasz to do nagrzanego piekarnika, w którym kładziesz tą blaszkę z wodą mhm. i na środku w tej kąpieli wodnej stawiasz ten pasztet. Ja to jeszcze przykrywam kawałkiem właśnie też pergaminu, tak żeby z góry się to nie za bardzo nam spiekło. I pieczemy przez godzinę każdy kilogram, czyli jeżeli tej mojej masy było około półtorej kilograma łącznie To, to była cała foremka godziny, tak. To było półtorej godziny, tak I spokojnie nam się to piecze, piecze, piecze, piecze, piecze, Na końcu wyciągamy, tutaj musimy bardzo uważnie operować, bo mamy gorącą wodę w tej brytwannie Więc najlepiej poprosić kogoś o pomoc, albo delikatnie sobie to wyjąć I pozostawić do przestygnięcia w tej foremce na, ko na końcu ładnie obkroić brzegi nożykiem i odwrócić tak, żeby ten pasztet nam wyszedł. Super! I on dopiero jak zupełnie stężeje, to jak wystygnie, to zastyga i już wtedy jest taki fajny zwięzły, bo jak jest ciepły, to jest jeszcze mięciutki, prawda? Mhm. No i później schowałem go do lodówki, a dzisiaj już próbowaliśmy i naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajna konsystencja i przede wszystkim smak hmm, wynikający z tego, że wiem, co tam było dane do środka. Dane były same fajne produkty. O jejku nie było żadnych E180 ani E520 gumy Właśnie, arabskiej? Nie, nie wiem, jak to się stało, ale nie było nic takiego. Cholera. I teraz co ważne, taki pasztet też, ponieważ no widzisz, ja mam tego półtorej kilo, to można połowę na przykład z takiej e, foremki odkroić i kogoś obdarować, poczęstować albo sobie zamrozić, bo taki pasztet też nic absolutnie nie straci przy mrożeniu i można sobie go wyjąć za jakiś czas. Lub na przykład, jeżeli mamy mniejsze salaterki takie, to od razu wtedy będą na przykład takie dwie, trzy porcje, tak? Można, owszem. Mhm. E, moja babcia jeszcze robiła tak, że e, nie wiem, czy to teraz jest do kupienia, ale e, kupowała taką słoninę wędzoną ona, była, ona jest taka miękka, ona nie jest taka, wiesz, no łatwo się rozpływa w ustach. Hmm. I były krojone takie plasterki, i taką, wiesz, taką kratkę robiła, takie rąby, jakby wiesz, w można. karo y, dekorowała z, z wierzchu. Prawda, to. Można, niektórzy wykładają tą foremkę, tak jak ja dałem pergamin na spód, to można wyłożyć ją plasterkami boczku, i wtedy tak, jakby ten boczek będzie tą otoczką, tą skórką tego pasztetu. Jak go odwrócimy, to będzie ładnie. Ten spowity plasterkami mhm. boczku, no ale ja tego nie robię. No, to, to, bo, bo czasami wiesz, to bo ktoś może tego nie jeść, albo to może być w ogóle niesmaczne w ten sposób przygotowany, później na talerzu zostaje. Także najpierw przetrenujcie to, zobaczcie, ale wiem, że ja jak kiedyś miałem okazję spróbować taki wędzony, taką wędzoną osłoninę, to naprawdę byłem w szoku, ale no, było zimno na dworze, ale zjadłem tą słoninę ze smakiem z krągą chleba i nie było żadnych rzeczy, które bym nie pogryzł a byłem wrażliwy na to, że nigdy nie lubię czegoś takiego, że nie, że na talerzu podałem mi coś, czego nie mogę pogryźć i zjedziesz. dobra, jeszcze raz podsumuję składniki no na proszę cię. I tak. jeden kurczak, 1,5 kilograma, 20 deko boczku no powiedzmy 30 deko wątróbki albo drobiowej, albo tak jak jadałem z królika może być też indycza i teraz tak, zioła prowansalskie, biały pieprz sól Mhm. no i co tam było do, jeszcze do, do tego było y, liść laurowy y, ziele angielskie no i możecie też dać swoje ulubione przyprawy niektórzy dają odrobinę kary, niektórzy dają odrobinę y, ostrej papryki można też jeżeli chcecie odrobinę warzyw z rosołu czyli na przykład jedną marchewkę, jedną pietruszkę również dodać do tej masy dokładnie to zmielić i też będzie taki delikatnie warzywny posmak tego pasztetu. Ja dodałem jeszcze dwa prawdziwki. O, fajnie. Polecam, bo taki pasztet ze sklepu nie ma nic absolutnie wspólnego z takim pasztetem domowym. No to super, wiesz co, to fajnie. Będę musiał to zrobić. Będę musiał. Nie, będę musiał. Ja chcę to zrobić, bo to jest też y, taka fajna, wiesz, tak jak kiedyś, z, y, wiesz, w, na początku lat 90 taki modne było schab ze śliwkami, nadziewany śliwkami, suszonymi. Tak dla mnie pasztet to jest taki właśnie, on jest robiony na jakieś specjalne okazje i wiadomo, że jeżeli gdzieś jesteśmy u kogoś i ktoś Wam podaje pasztet, to znaczy, że jesteście dla niego ważnym gościem, bo potrawą można podkreślić uwagę gościa, którego przyjmujemy, prawda? No i to jest też, może być daniem popisowym. I tutaj, no. jeżeli by ktoś miał problemy, że ten pasztet będzie taki zbyt mokry, a chciałby bardziej suchy, to powinien... Bo tak, ja jak teraz mam ten pasztet, to on jest wysoki gdzieś na 5 cm. Mhm. Natomiast można zrobić dwa, dwie blaszki, takie po, po 2,5 cm wysokości. I on wtedy będzie taki bardziej podpieczony, e, no taki a. bardziej zwarty. Mhm. Będzie niższe będą te kawałki, ale to nie tak. przeszkadza. Będzie taki bardziej zwarty. No to zależy jak kto lubi. I tutaj... Też powiem jeszcze, że no, robiłem pierwszy raz, ale naprawdę jestem zadowolony, tylko trzeba dopilnować tak jakby konsystencji w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności, żeby jednak ten pasztet piekł się nam w tej kąpieli wodnej. No, I, to to jest chyba, I to jest chyba klucz do sukcesu. On jest naprawdę delikatny. OK, czyli w dzisiejszym odcinku m, możecie w dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy zupę ogórkową i pasztet z królika, ale w, tam w tym mięsie nie było tylko królika, ale był również e, i górczak, i boczek. Kurczak i boczek. Mhm. W zasadzie to wszystko, żeby tutaj nie było żeby nie było zamieszanie, żeby te odcinki nie były takie długie, jeszcze tylko w, na momencie wrócę jeszcze do tych zup. Ja tutaj wiesz, doczytałem, że zupy powinni jeść mężczyźni, ponieważ one zapobiegają rakowi prostaty i, i to by było na tyle w, i obniżają cholesterol i to by było na tyle, dlaczego powiedzieć mi je zupy ten argument w zupełności mi wystarczy poza tym, że są sycące i takie smaczne i tak dalej i przyswajalne są i o tym wszystkim, co żeśmy mówili o swoich walorach a walorach smakowych no to ten argument mnie przekonuje pamiętajcie panowie, albo pamiętajcie panie dziewczyny że wasi mężczyźni powinni jeść zupy, żebyście nie miały z nimi kłopotów. No i co, Pawełku, to co? Okej, smacznego. Pozdrawiamy no. i zapraszamy na następny odcinek za dwa tygodnie. Tak jest. Prosimy o komentowanie i ewentualnie pomysły na dania, o których chcielibyście usłyszeć. A z przyjemnością dla was je przygotujemy. Tak, śmiało. Ktokolwiek natrafi na jakiś ciekawy przepis, który gdzieś wyczytał, sprawdził, zrobił, albo ma jakąś taką... Powiedzmy, tajemnicę kulinarną, którą mógłby się podzielić, że już dla szerszego grona. Śmiało zapraszamy. Adresy znane są na stronie internetowej, można przeczytać. nóż Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. Zdrowych, spokojnych świąt, z martwych wstania, pańskiego po angielsku ISTA dla wszystkich wierzących głębokiego przeżycia tego triduum paschalnego zastanowienia się nad sensem życia śmiercią i zmartwychwstaniem dla niewierzących wesołej zabawy nie przejedźcie się i nie przebijcie choć czasami się przepija do sąsiada no żebyście nie ponosili później złych konsekwencji a poza tym uśmiechu radości słońca i wreszcie dodatnich temperatur Posłyszałem, że w Polsce stroga zima. U nas też chłodno, ale no nie tak jak w Polsce. Jak są. Jeszcze raz Anusz Widelec życzy wszystkiego najsmaczniejszego. PS. Chciałem powiedzieć, że w tym roku sięgnąłem do naszych archiwalnych odcinków z zeszłego roku i pomogły mi w pewnych kuchennych kłopotach związanych z przygotowaniem poszczególnych potraw. W tym roku tego, żeśmy nie robili przed świętami z wielkanocnymi, no ponieważ robiliśmy to w zeszłym roku, ale jeżeli ktoś uważa, że powinniśmy co roku, co, co okazja, co roku przypominać pewne wątki, to będziemy to robić. Według życzenia naszych słuchaczy jeszcze raz wszystkiego najsmaczniejszego, mówił Jacek. I cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. A nóż Widelec najsmaczniejszy podcast w sieci.